Witam w szerszym okresie. Trochę wieje dzisiaj. Serdecznie witamy. Robert, skąd, z, z, gdzie my jesteśmy? Przyszliśmy pozłazić po białych klifach w Dover, czyli miejscu, które każdy wizytujący tutaj te rejony powinien zaliczyć, bo jest bardzo ładnie, uroczo i historycznie też, o czym później będzie mowa, pewnie. Białe klify dwa buraki. Wczoraj byliśmy na plaży, cały dzień staliśmy i patrzyliśmy w niebo i mamy spalone ryjki. W każdym razie patrząc na Roberta. Ja pewnie też, bo mnie ciągnie czułko. A tym serdecznie witam w dzisiejszym podcaście. Podcast nie tylko dla kurek i nie tylko dla próby mikrofonów. O właśnie, Bo tu miałeś dwa podcasty, nie? Próba mikrofonu i jeszcze drugi jaki był taki. 5 o'clock. 5 o'clock właśnie. Ten 5 o'clock był całkiem fajny. I ten. No ale jak to z podcasterami bywa, sił starcza tylko na chwilę. Jedyny słuszny podcast, który wytrwał prawie 10 lat, to mój. Jedynie słuszny. No jest jeszcze teoretycznie, kto tam jeszcze mógłby nagrywać? Martin, ale on zmienia projekty. No i to w zasadzie są dwa, dwie jednostki, które przez cały czas nagrywają... Hmm. Czy to dobrze, czy źle, tego nie wiem, bo czasami ktoś może powiedzieć, że, że się już męczy ze mną, albo cokolwiek. W każdym razie w każdym razie, serdecznie witamy Was po latach. Znowu Robert, znowu Filip. Ostatnio, jak nas mogliście słyszeć, to był odcinek, cholera, nie wiem, 100, 100 któryś, albo, a może nie 200 któryś, tam tych odcinków było kilka. I było bardzo, bardzo sympatycznie, ale 6 lat minęło, czas na ponowne spotkanie, zatem dzisiaj um, witamy Was z Anglii, z Albionu, bo tutaj te skały takie białe, no i będziemy dzisiaj chodzić, rozmawiać, rozmawiać i chodzić i nie wiem, czy to będzie ciekawe, czy nie, w każdym razie postaramy się zrobić jak najlepiej, możemy, Robert ma przy sobie y, aparaty, ma przy sobie drugą torbę, o której Wam powiemy później, co w niej ma dokładnie, zatem y, zapraszamy i to tyle na początek. Jak to mówią Niemcy? Nie, bo to tutaj Niemcy byli kiedyś prawie... Znaczy, próbowali te 75 lat temu tutaj być, więc Niemcy mówią au Wiedersehen”, czyli do usłyszenia za chwilę. No, a co tutaj jest? Tutaj? Co tutaj jest? Powiedz jeszcze raz. koka. Kurka, orzeł? Kurka. Kurka, orzeł to jest? Kurka. Po... No, powiedz. Co to jest? Kurka. Kurka, tak? Czy orzeł? Orzeł. Orzeł. Orzeł. orzeł? Nie tylko dla orłów. Chory? Posłuchaj, nie tylko dla orłów. Nie, nie pomoże, ale też nie zaszkodzi. Jesteśmy już na szlaku, witamy Was ponownie. Przepraszam za mój głos, ale um, Robert po imię. piwem od trzech dni. Jestem u niego już, ojej, i ciągle piwo, choć młody piwo wypijemy, choć piwo tu. Z sobą nawet teraz czaska piwo, posłuchajcie. Właśnie. Widzicie takie to jest taka polska migracja. Nachlać się, nachlać się nawet na takim pięknym y, krańcu świata jak jesteśmy. Czyli gdzie jesteśmy Robercie? Jesteśmy w Dover na białych klifach. Tak, i zielone piwo i wieje trochę, ale mam nadzieję, że moja gąbka kudłata da radę. Zatem witamy Was serdecznie. W drugim wejściu. Pierwsze to kawiarniane, spokojne, takie. Robert nie powiedział mi jak tutaj to wszystko wygląda, ale przypomniały mi się moje.. Kostarykańskie y, momenty, kiedy musiałem skakać y, 20 metrów y, do jeziora, musiałem przechodzić przez wysokie mosty, no i nogi mi się trochę ugięły, nie z powodu y, alkoholu, jak to wiecie, ale z powodu y, y, strachu, bo ja taki jestem teraz strachliwy i, i nie lubię wysokości, znaczy lubię wyzwania y, bardzo, ale nie lubię takich właśnie y, fizycznych... Y, przemieszczeń się na skraju czegoś, czyli właśnie klify tutaj nie a dowerowskie. No idziemy, idziemy i tutaj ścieżka z lewej strony mała górka, a z prawej strony nic, więc szedłem tak... Znaczy jak nic, jest przepaść. No właśnie, no to mówię, że przepaść i szedłem tak jakby, jakby mocno wiało z jednej strony. Robert się ze mnie śmiał. Mówił, że, że zawiewa z lewa, ale rzeczywiście już nawet powiedziałem mu, że chcemy wracać, zatem Jesteśmy dzisiaj w Anglii w hrabstwie, Jak się nazywa to hrabstwo? Hrabstwo Kent. Hrabstwo Kent. Takie papierosy kiedyś były Kenty, pamiętam, woziłem do Rumunii i sprzedawałem e, ten ten. Nie, nie paliłem, paliłem właśnie. To. Mama jeździliśmy do, na wakacje do Rumunii i brało się kremliwea, biseptol. No wszystko, suszarki, lokówki i też pamiętam sztangi papierosów Kent. Więc, yy, I sprzedawaliśmy to na plaży nudystów. Pozdrawiam tutaj Magdalenę, która lubi się. Yy, no, tak, tak, tak, też, prawda? I ten. Y, więc była taka plaża, muszę ci powiedzieć, to się nazywało Konstanca w Rumunii. I była plaża, plaża, plaża. A w środku plaży było takie zabite takimi betonowymi, yy, betonowymi yy, słupami i ogrodzone yy, w środku plaży. Yy, taka plaża dla nudystów, nie? Pamiętam, że zabite zwierzę. Bo... Nie, nie, nie, nie. No i to się myślałeś, że pójdziesz się tam poopalać trochę z interesu na wierzchu, a to gówno, prawda? Był wielki jeden market i po prostu palacy przyjeżdżali, sprzedawali wszystko. Czyli taki stadion dziesięciolecia na plaży. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Nie pamiętam, czy się wzbogaciliśmy, czy przywieźliśmy coś z tej wakacji, ale wiem, że nauczyłem się grać w tenisa, bo mój znajomy miał fajną kurtkę Adidasa, którą pewien Rumun bardzo chciał, a Rumun był właścicielem tenisowych kortów. No i za tą, kurtę, za tą kurtkę przez dwa tygodnie graliśmy w tenisa za darmo. Potem ja pamiętam, że kupiłem sobie rakietę w składnicy arcerskiej w Poznaniu, drewnianego danlopa i bombałem tą rakietą potem. Ścia... Widzicie... O ścianę, tak? tak? o ścianę? Tak, tak, dokładnie. Na blokowisku w Poznaniu? Nie, na, na Golęcinie. tam były korty. Ja byłem w ogóle zdolnym tenisistą. znaczy yy, Może tak. Miałem talent, ale nie miałem mocy przewicia. Yy, nie chciało mi się po prostu tyle latać, tyle grać i w ogóle... Mieliśmy innego tenisista w klasie Grzesia Zgołę, który był tam sześćsetny któryś na świecie. W Deblu był gdzieś tam 280. któryś, w latach 90. był dobry. No ale widzicie takie mamy dalekie wycieczki z Hrabstwa Kent, gdzieś do Orange Bowl, gdzieś oni tam grali właśnie w Stanach i on po całym świecie jeździł i wysyłaliśmy mu, pamiętam, kartki, bo to były czasy liceum pocztowej. mu mokarski, bo widzieliśmy, gdzie będzie, bo jego mama nam mówiła zawsze, gdzie będzie spał. Wysyłaliśmy mokarski pocztowe. Cała klasa się podpisywała ale wysyłaliśmy mu w cztery miejsca bo nie wiedzieliśmy dokładnie kiedy ta kartka w dojdzie w sumie to takie antykartki tak? bo normalnie kartki pocztowe wysyła się z miejsc różnych wypoczynkowych i tak. różnych takich do domu mhm. a wy antykartki takie odwrotne tak? Tak. bardzo dobre stwierdzenie, antykartki bardzo mi się podoba, bo chcieliśmy go tam pokrzepić na duchu żeby walił w piłę rakietą i, i był dla Polskiego Związku Tenisowego podnietą tak to wygląda zatem idziemy sobie, trochę wieje i też się podniecamy, tyle tylko, że widokami tak? no może tak, no Robert inaczej chciał mnie całować ale nie dałem się coś mówił jakimś, co to było no szczęśliwie Filip się opamiętał w ostatniej chwili a mianowicie przechodziliśmy przez tak zwaną Kissing Gate, czyli przez bramkę pocałunkową jakby to tak dosłownie przetłumaczyć i to jest taka bramka uchylna, gdzie troszeczkę dziewiczki trzeba uchylić, wejść do środka i później można ją uchylić w drugą stronę i z niej wyjść i dlaczego Kissing Gate, bo jak wejdą dwie osoby razem, no to powinny się pocałować. Ja już z przerażeniem w oczach patrzyłem, jak Filip łapie tą barierkę i pcha na mnie. Ja ją mhm. troszeczkę przytrzymałem, ale Filip się opamiętał i przyciągnął ją do siebie. I nie ja, z Robertem, ja z Robertem nie lubię, bo Robertowi alkohol od samego rana z ust pachnie, czyli piwsko, bombie. Ma małe dziecko i razem z Lennym Bombią. Leny, bombie, Bawarii, bezrokoholowo. Ma Robert z no i tak to bywa w rodzinie, ale wiecie jak to. Ja przy okazji to tutaj pragnę na antenie podziękować za piękny prezent, za kurciaka na koszulce, którego dostał właśnie Lenny i moja żona. Mhm. Także takie ładne, szare, ręcznie mhm. robione koszulki. Mhm. To no, mo moja manufaktura, PL chyba. Yy, tak, z, miało być z orzełkiem, wyszło z kurczakiem, tak stwierdził Lenny, bo się no zapytaliśmy, co to jest powiedział kurę. Więc może, nie tylko dla kur od dzisiaj. Może się uda to wrzucić. Leny wydał jakieś dźwięki, jak na półtora, półtora latka. To może coś się uda, czyli wrzucimy, wrzucimy coś. Robert, znowu jakiś Kissinger przed nami. Kończymy to wejście. Będą momenty. Będą momenty. Zatem gadamy już prawie 7 minut, zatem od, od jednego Kissingera do drugiego Kissingera tak, no to, i ten. No to masz piwo? Nie, no nie będę niósł, staty. to dla Ciebie, ja przecież nie mogę piwa pić, więc ten. Zatem e, idziemy sobie dalej i mówiąc szczerze, e, mam plan już na następne wejście, więc e, zapraszamy Was, może Churchilla puścimy, ale to właśnie dowiecie się, dlaczego Churchill, e, nie to że on tu się całował, ale no. A jak się będzie Filipowi bardziej plątał język, to nie dlatego, że wypił kolejne piwo, tylko dlatego, że tutaj były kolejne niebezpieczne momenty, bo tak. klify są bardzo wysokie. Tak, dziękuję. Za oknem ćwierkają ptaszki, ale to przecież nie tylko dla ptaszków jest, nie tylko dla orłów. W imieniu rządu jedności narodowej witam państwa. We wrześniu 1939 roku wojna była na Polski. Jeszcze nigdy tak wielu, nie zawdzięczało tak wiele, tak niewielu, tak komplementował polskich lotników brytyjski premier Winston Churchill po ich niesamowitych wyczynach w trakcie bitwy o Anglię na przełomie jesieni i lata 1940 roku, panie redaktorze. Potem Churchill już nie był tak skłonny do komplementów w stosunku do y, polskich żołnierzy. Ale owszem, jesienią 1940 roku tak. Uznawano, że te słowa czerwca odnosiły się do wszystkich pilotów myśliwskich, którzy walczyli e, o Anglię, ale trzeba powiedzieć, że piloci polscy z dwóch e, dywizjonów, czyli 303, który pierwszy wszedł do walki i 302, który wszedł, e, pozdański tak zwany, e, kiedy, który wszedł do walki pod koniec bitwy o Anglię, e, piloci stanowili mniej więcej 5% e, myśliwców, natomiast strącili ponad 10% ogól, liczby ogólizji ogólnej liczby zastrzeleń. Może warto powiedzieć, czym była bitwa Anglii. W największym skrócie, mianowicie po pokonaniu Francji, Hitler liczył na to, że Anglia się upokorzy i zawsze z nim pokój. Ale Anglia, trzeba powiedzieć, pokazała tutaj niebywały charakter pod wodzą Stona Churchilla. Wracamy do treści merytorycznej. Przed mikrofonem ponownie Filip Dawidziński. No tak, próbuję złapać dźwięk jaki jest na klifach w Dower, ale ten dźwięk się nie udaje za bardzo zrobić, więc będę improwizował, chociaż może troszeczkę słychać. O! Tak. I to jest odgłos y, promów, tak? Filip. Tak. To... <głosy> A tak naprawdę to to jest butelka, którą Filip właśnie wypił, to znaczy butelka z płynem, który Filip wypił czyli to piwo o coś tam płynie i siedzimy sobie na klifach cały czas wiatr wieje, brzydka pogoda niestety nie udało się z pogodą trafić, ale tak to już jest i latają sobie dookoła mewy i się rozkoszujemy tutaj pięknem przyrody w tak pięknych okolicznościach przyrody jak to mówili w pewnym filmie obok nas też ludzie usiedli sobie i patrzą i słuchają morza, które jest daleko, daleko tam w dole, nie wiem, jakieś 150-200 metrów w dole jest morze. I tak właśnie do Filipa mówiłem, że normalnie ludzie, którzy przychodzą nad morze, przyjeżdżają nad morze, no to żeby słuchać odgłosów w morzach, jedną z rzeczy, które się robi, bierze się muszelkę do ucha i się słucha jak to ładnie szumi morze. A tutaj, no to bierzemy do ucha butelkę, o i... No, tak. Yy, takie odgłosy. A niektórzy, nad polskim morzem to Filip jest troszeczkę inaczej, wiesz, bo tam się bierze muszelkę do ucha. Może dziewczyny... Ale nie, ale jeszcze tak, jeszcze przy muszelkach jesteśmy, to jak muszelkę weźmiesz do ucha i się zapytasz dziecka na przykład co słyszysz, a on ci mówi disco polo. Nie, bo to tak <głos> nad polskim morzem ale tutaj na angielskim nie ma disco polo i to było moje wejście, dziękuję bardzo oddaję tutaj ten taki kudłaty kudłaty głos do studia to takie niespodziewane wejście było miał być Winston, ale będzie za chwilę i moje przemyślenia yeah. na temat tego miejsca zatem Winston Kessling z tamtej strony Winston Hurhill, za za chwilę a ja patrzę na dwa promy, które prują, jeden do Dunkierki, drugi do Calais, no i wielki kontenerowiec oddali, potem drugi się zbliża. W Francji nie widać, mówiąc szczerze, bo jest taki chmurny dzień. Chmury napieprzają z zachodu na wschód, ale nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. Widzę Magdę na łódce, pozdrawiam i widzę Górala na jachcie też, też pozdrawiam i tyle. To chyba jest Omega. Omega, no rzeczywiście. Omega. Góra Al tak. Dziękuję. Ale ten kontenerowy jest pierwsze, bo przed chwilą był tutaj, a teraz jest tutaj. I nawet kurde, nawet widać, jak się rusza. Tak, że tak powiem, nie to, że z punktu A do B. No to chyba z Bremen's Hafen, albo z Hamburga jedzie. Z kontenerami. Zatem to tyle. I kolejne wyjście Prawie 4 minuty dzisiaj. Po angielsku, pierwszy podcast angielski, będzie tego dużo więcej, bo tak, bo tak sobie wymyśliłem. Zatem um, poznańskie odcinki ostatnio, teraz przeskakujemy do Anglii um, i fajnie, i fajnie, i fajnie. Nie tylko dla sikorek, nie tylko dla Wrubli, nie tylko dla gołębi. Hej, hej, hej, hej. Nie daj się nablać na podróbkę. Nie tylko dla orłów. Never so many owned to so few, jak to mówił Winson. Ehm, serdecznie witamy w kolejnym wejściu. Właśnie, chodzimy sobie w klifach. I to jest y, takie... Nie wiem, no giry mi się częsą z wrażenia. No bo tutaj jakby to wszystko się te 75 lat temu y, działo... Y, Baterie uzbrojonych w lornetki, jak to się nazywało? Public Service albo coś takiego. No, takiego po prostu staruszków z lornetkami, którzy patrzyli, czy lecą niemieckie samoloty. Oczywiście po lewej stronie, po lewej stronie klify, po prawej stronie majaczą. Dwie wieże radarowe, trochę inne niż były te 78 lat temu, ale mniej więcej kształt jest ich bardzo podobny. No ale wtedy działo się. Wtedy działo się, działo się, działo się. E, dywizjony niemieckie przylatywały, jeden po drugim. Bombowe, czy myśliwskie. I tak jak powiedziałem, nigdy tak wielu nie zawdzięczało, tak niewielu. Mówię właśnie o tych dywizjonach, o tych polskich dywizjonach też między innymi, które tutaj latały. E, oczywiście Poznański, 302. Kościół Skaszki 303. To były jakby najważniejsze. Ja przepraszam, że tak dyszę, ale idziemy pod górę cały czas. Wracamy już powoli. No i to miejsce, kurczę, jest kosmiczne, bo tutaj się bardzo dużo rzeczy działo. Najbliżej, najbliższe połączenie z Francją i właśnie tym przesmykiem tutaj przez kanał La Manche, albo jak to inni wolą, English Channel. Tutaj właśnie samoloty tędy latały. Tutaj ginęli ludzie. Tutaj... Też yy... trochę ważyły się losy wojny właśnie to chciałem powiedzieć właśnie, że trochę ważyły się losy wojny bo w zasadzie od tego momentu Hitler yy, stwierdził, że ok, odłóżmy tą operację na no, trochę później Gering tam mówił oczywiście, że jesteśmy najlepsi że jesteśmy najfajniejsi, że mamy najlepsze siły zbrojne samolotowe i to tylko kwestia czasu operacja była w zasadzie rozłożona na 5 tygodni trwała trochę dłużej ale czym dalej, że tak powiem w las, tym więcej Niemców ginęło i tak jak wczoraj właściciel, nie właściciel, tylko człowiek, który opowiadał o tym wszystkim, słyszeliście go w tle, który miał nie kosmi kosmiczną, wie kosmiczną wiedzę o tym wszystkim, właśnie mówił, że niemieccy piloci um, byli bardzo dobrze wyszkoleni, byli bardzo dobrze przeszkoleni do walki, byli tak przeszkoleni po prostu fizycznie, jeśli chodzi o motorykę latania, o fizykę, o wszystko... I przez pierwszy czas w zasadzie rozwalali wszystko, co chcieli. Czy to w Polsce, czy to na początku tutaj. No ale z czasem te dobre jednostki się wykruszyły. Te asy myśliwstwa też coś nie mogły sobie poradzić z tym wszystkim. Bo właśnie, przez te właśnie wieże radarowe, przez tych kilku ludzi, którzy latali na samolotach, gdzie... Ale to wszystko, widzieliście, widzieliście, nie przeszkadzaj, tak? To wszystko... Piwo chciałem dać. No, to wszystko było w strefie, że tak powiem, secret service, czyli Niemcy dokładnie nie wiedzieli, ile, Angli, ile samolotów mają Anglicy. Anglicy mniej więcej wiedzieli, jak to wygląda z Niemcami, ale były dni takie, kiedy po prostu piloci byli podrywani 5-6 razy dziennie i, i nawet y, nie chodzi o te straty, tylko chodzi o to, że nie mieli samolotów fizycznie już więcej żeby naprawić, ale Niemcy gdyby wiedzieli po prostu, że zostało im, nie wiem, tyle samolotów to pewnie by przywalili z dwie, trzy, cztery eskadry więcej i by było po ptokach, a po prostu Niemcy byli tak zadufani w sobie, że no po prostu myśleli, że, że, że to wszystko jakoś będzie i... no ale nie było, no i dlatego pewnie chodzimy tutaj po tych White Cliffs of Dover, jak to mówią Francuzi Albion wolni chodzimy no może, kto wie. Robert ma nazwisko niemieckie. Ja mam niemieckie korzenie, ale pewnie spokojnie byśmy może e, tutaj... E, szprachali po niemiecku. Szprachali po niemiecku, kto to wie. Właśnie Robert, chciałeś coś dodać? Co tam chciałeś mądrego powiedzieć? E, no, mądrego to w sumie nic nie chciałem powiedzieć. Ja dziękujemy. U, bardzo. Tak nie dałeś Dobra, do słowa, dobra to teraz... dziękujemy. Właśnie Robert pewnie chciał powiedzieć o tym, że on się wywodzi, pewnie jest... Szwagrem Geringa, albo kimś takim, i dlatego takie nie, nazwisko chcę, u niego. Chciałem powiedzieć o takich ciekawostkach. Znaczy, no. najpierw to polecam wszystkim przeczytać książkę Arkad Lego Fillera, <śmiech> 303, bo to jest chyba podstawa. To, to każdy I tam... czytał 6 razy, nie? Nie, właśnie ludzie nie czytali. O to chodzi, no. że nie czytali. A polecam, bo fajnie się tą książkę czyta. Mhm. Nie jest to jakaś lektura szkolna. Jak była, to... była kiedyś. No tak, tak, ale właśnie chcę powiedzieć, że to nie jest książka taka nudna lektura szkolna, mm -hmm. tylko jest to bardzo no. ciekawa książka. Nawet dla ludzi, którzy się nie interesują w ogóle lotnictwem. Jest, jest tam wszystko ładnie przedstawione. I chciałem powiedzieć o innej książce, tylko no ja się. Może, może Filip wie. No ja to jest... powiedziałem w poprzednim podcaście o tych książkach, ale. Tak, no, tak, o, ty o tych dwóch Amerykanach, którzy napisali tak, tak, tak. książkę. Aha, no to dobrze, bo, bo chciałem właśnie tak, tak. powiedzieć, że jest, jest coś, tak. co to jest perełka wręcz. Tak. Którą... Nie więcej książek napisali, ale ta, ta była fantastyczna. Jest, jest I ten. Ja zresztą na, ostatnio nabyłem w drodze kupna książkę Orły Hitlera, czyli właśnie o niemieckich siłach powietrznych. więc, więc Ale to słyszeliście, te moje wywody. Nie chciałem za dużo się mądrzyć. Mówiłem z głowy, ogólnie rzecz biorąc, ale mm, no jest to mój konik, lubię i też jak mówiłem, czytelnictwo w liceum, miałem jed... byłem drugi w, w, w czytaniu książek w liceum, bo na szczęście moja biblioteka, tak jak powiedziałem, miała strasznie ogromną ilość książek o II wojnie światowej o samolotach, więc miałem jakieś 600 książek chyba pożyczonych przez, przez 4 lata w liceum. Więc tak, to to było. Duszkę, tak i... Nie, no ja po szpitalach ja zawsze wynajmowałem 40 książek i szedłem do szpitala na operację na 3 tygodnie, 4 i z nudów czytałem 6 książek dziennie, więc tak to było, e, no więc chodzimy e, właśnie po tych klifach e, no i jestem i po prostu fajnie być w takim miejscu, gdzie coś się tutaj działo, tu zobacz jakieś betonowe postumenty są, pewnie może tutaj były właśnie wieże radarowe, chociaż za małe chyba są te postumenty, ale może tu właśnie były były miejsca, gdzie mogły być te gdzie na przykład miejsce mieli jakieś obrony. No, miejsca obrony, gdzie staruszkowie z lornetkami patrzyli i liczyli, ile niemieckich samolotów wlatuje. Ehm, dobrze, wychodzimy zza skały. Zaczyna coraz mocniej wiać. E, kończymy, nasze, kończymy nasze wejście i połączymy się pewnie znowu z kafejki. Wypijemy coś ciepłego, niegazowanego, bez alkoholu. I, i to tyle. I fajnie tutaj być. Fajnie być tu z Robertem. No, i tyle. Do usłyszenia, i wracamy za chwilę, już mniej wietrznie. Słuchasz podcastu nie tylko dla orów? W każdym razie, Hitler w związku z tym wściekł się i uznał, że trzeba dokonać inwazji w wysp brytyjskich. A żeby tego dokonać, trzeba było zniszczyć lotnictwo angielskie, które zagrażało tej inwazji, właśnie. Pierwsza faza. Która e, trwała e, mniej więcej do 20 sierpnia, e, była fazą niszczenia instalacji wojennych i przemysłowych e, angielskich. Kiedy to nie zdało egzaminu, była e, druga faza, e, która była szalenie dolegliwa dla e, pilotów myśliwskich, to jest niszczenia właśnie lotnisk tych, e, myśliwskich i, i, i wal, walczenia w powietrzu z tymi, które się potrafiły wzbić. I były, były momenty, kiedy już Anglicy naprawdę ostatkiem się ugonili. A trzecia faza, która najbardziej była spektakularna, ona przeszła do historii, ale jednocześnie dała jednak wytchnąć trochę myśl, tym pilotom myśliwskim, trwała właśnie na, na początku września, w pierwszej połowie września. I trzeba powiedzieć, że ona była spektakularna przez to, że rozpoczęły się potworne naloty na miasta Brytyjskie. Z Londynem, z Londynem, ale z Londynem na czele. Oczywiście. Żeby, to było, żeby upokorzyć i przestraszyć, i rzucić na kolana ludność angielską, o złamać ich hart i ducha bojowego. Słuchasz podcastu nie tylko dla orów. Ale Zapowiada wsparcie dla Polonii, ale nie zachęca jeszcze do masowych powrotów do kraju. Wieczorem w Londynie prezydent Andrzej Duda spotkał się z Polakami, którzy na wyspy przyjechali w ostatnich latach. Andrzej Duda powiedział, że dobrze rozumie powody, dla których zdecydowali się emigrować. Nie wyjechaliście dlatego, że chcieliście opuścić swoją ojczyznę. Wyjechaliście dlatego, że nie mieliście w naszym kraju, w Polsce warunków do tego, żeby się rozwijać, żeby znaleźć pracę, czy żeby znaleźć pracę taką, która jest w godny sposób płatna, żeby można było zrealizować swoje ambicje życiowe, swoje oczekiwania, czy po prostu zwyczajnie na godnym poziomie utrzymać rodzinę. A jutro prezydent w Katedrze Świętego Pawła w Londynie weźmie udział w uroczystościach 75. rocznicy bitwy o Anglię. W planach jest również spotkanie z polskimi weteranami i uczestnikami II wojny światowej. Tego dnia również przewidziano spotkania polityczne. Andrzej Duda ma przez godzinę rozmawiać z premierem Davidem Cameronem. Słuchasz podcastu nie tylko dla orów. I właśnie 15 sierpnia był dniem, kiedy największe wyprawy dwie po kolei leciały na Londyn. To jest tytułem wyjaśnienia. Jeżeli chodzi natomiast o pilotów e, polskich, to e, 30 sierpnia, więc w tej fazie e, najgorszej niszczenia samolotów myśliwskich e, zol, wszedł do walki dywizjon 303. Miał, mógłby wejść nawet, e, bo brakowało nocników po prostu. I mógłby nawet nie wejść, gdyby nie to, że w czasie lotu treningowego pilot Ludwik Paszkiewicz zauważył lecącego Messerschmitta 110 BF i odłączył się od klucza, to zresztą w filmie Anglii jest pięknie pokazane, trzeba powiedzieć, ta szarża powietrzna, odłączył się i strącił tego myśliwca, no to jeżeli tacy są ci Tożacy. no to dawaj, mamy młode państwo polskie, cofamy się teraz kilkanaście, kilka lat wstecz, lata 20-30 dorastają w Polsce, Młodzi mężczyźni, chłopcy jeszcze, którzy fascynują dokonania lotnicze, dziejące się na ich oczach. Mamy legendę Żwirki i Wigury, innych naszych wspaniałych lotników. To rozpala wyobraźnię. Szkoła Orlond w Deblinie. No, tam są całe, to było marzeniem bardzo wielu młodych Polaków, dostać się do tej szkoły, latać w powietrzu. I z tej generacji właśnie pochodziły, ci te, chwaty, pochodziły te chwaty, które później tak. Wspaniale spisywały się podczas bitwy o Anglię. Tak jest. I e, Anglicy nie dowierzali z początku umiejętnościom polskich pilotów, e, biorąc pod uwagę to, że jednak w, w kampanii wrześniowej e, no, przegrali z Luvndawy. Ale przegrali dlaczego? Mieli o wiele mniej sprzętu i, i, o wiele, i o wiele gorszego. Ale też ten sprzęt powodował pewne, m, pewną taktykę walki. Mianowicie PZL-7, a nawet PZL-11 to były te nasze myśliwce podstawowe były samolotami wolnymi. I jedyną szansą pilota było wejść w walkę kołową, dlatego że one były przez tą swoją powolność zwrotne. A jednocześnie duch bojowy był taki, że ci piloci byli gotowi nataranować samoloty wroga, co zresztą 1 września dokonał major Pomułaj. Wspomnijmy przynajmniej kilku z tych chwatów, bo, bo naprawdę warto. Pułkownik Krasnodębski, Urbanowicz, Witold. Mokuciejewski, prawda... Franciszek, ten Czech, który był tak blisko związany z dywizjonem 303 i w ogóle z Polską. Miał tu ją w sercu, można powiedzieć, mimo że to był lotnik czeski przecież. Mam jeszcze w głowie przynajmniej kilka nazwisk. Szalenie bojowy pilot, on zresztą Oczywiście. miał nawet taki status, że mógł się odłączać i polować samodzielnie. I zresztą miał bardzo dużo strąceń, też 15 strąceń Nie bywałe to wszystko. A żeby uznać pilota za asa, to trzeba było mieć pięć... Stręciny samolotów od I wojny światowej. Ten się nazywał As. Taka gorzka refleksja na koniec. Ja wspomniałem, rozpoczynając nasz, nasz program, yy, o tej wdzięczności na no, no, wszystkich myśliwców, yy, pilotów myśliwskich, którzy brali udział yy, w bitwie w Anglii, ale. Do Polaków też to słabo kierowane. Niestety, kiedy kilka lat później, w 1946 roku w Londynie odbywała się wielka parada zwycięstwa, nie zaproszono tam polskich żołnierzy, zaproszono polskich lotników, jak pan wie, panie redaktorze, ale ci jako że byli ludźmi honoru, nie wzięli, nie skorzystali z tego zaproszenia. Tak, i trzeba powiedzieć, że koledzy z RAF-u nie rozumieli tego, tej, tej gruboskórności, tego afrontu, jaki został wobec żołnierzy wykonany i wyrazy solidarności do swoich kolegów polskich ścierowali. Ale cóż, w Paradzie zwycięstwa w czerwcu 1946 roku Polacy udziału nie brali, byli wśród widzów. Na dziś to już wszystko. Zapraszamy ponownie. Na kolejny odcinek nie tylko dla orów.